W Indiach, podobnie jak u nas w Polsce, obowiązuje przepis, który zabrania kupowania gruntów rolnych osobom nie będącym rolnikami. Tymczasem supergwiazdor Amita Bachchan zlekceważył ten przepis i kupił taką ziemię, czym naraził się na oskarżenia swoich politycznych przeciwników. Ostatecznie sąd w Uttar Pradesh stwierdził, że nie jest on rolnikiem, a więc nie miał prawa kupić ziemi. W podobnej sytuacji znalazł się Amir Khan. Kupił ziemię w Taluka Mawal, dzielnicy Pune. Czy boludzki gwiazdor złamał prawo? On sam twierdzi, że nie. Wprawdzie przyznaje, że jest aktorem zawodu, ale z pochodzenia jest rolnikiem, w pełni tego słowa znaczeniu. Jego dziadek, ojciec, a nawet bracia i siostry posiadają ziemię. Skoro Amir urodził się w rodzinie rolniczej, to czy sam automatycznie jest rolnikiem? Tym problemem niech zajmie się sąd Sondwpunę. My trzymajmy kciuki za kolejne jego filmy i miejmy nadzieję, że na nasz polski rynek podobnie jak Rebeliant.